Cześć moi drodzy, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie Tu mówi do was Piotr Prosto z Warszawy Zapraszam was na najnowszy podcast Jak zwykle podcast po polsku Tu razem ze mną Przy mojej małej pomocy Uczycie się języka polskiego Mówię przy mojej małej pomocy Bo wszystko to co najważniejsze Musicie zrobić sami To wy musicie Nauczyć się języka Ktoś powiedział, że języka nie można nauczać Języka można się tylko nauczyć <śmiech> Myślę, że to bardzo, bardzo prawdziwe Dlatego ja was nie uczę polskiego Daję wam tylko materiały, które możecie sami wykorzystać Które mam nadzieję są ciekawe, są interesujące dla was są inspirujące i w ten sposób mam zamiar pomagać Wam w nauce języka polskiego. Mam nadzieję, że to jest przydatne. Ten podcast prowadzę już od wielu lat i dostaję od Was wiele informacji zwrotnych, wiele maili, wiele komentarzy, które mówią mi, że tak jest, że faktycznie pomaga Wam ten podcast w nauce języka polskiego w samodzielnej nauce i ja z tego się bardzo, bardzo cieszę jestem bardzo dumny z tego, że udaje mi się pomagać wam w nauce języka polskiego dostaję od was wiele informacji na ten temat i dziś również posłuchamy nagrania od was ten podcast Robimy razem, ten podcast robimy razem. Nie tylko słyszycie tu mój głos, ale są również tutaj nagrania, które dostaję od Was. Jesteście częścią tego podcastu, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jest to dla mnie wielka, wielka przyjemność, że dostaję od Was nagrania, że chwalicie się tym, jak wspaniale Mówicie po polsku i to dla mnie wielka motywacja, żeby pomagać wam. Widzę jak chętnie uczycie się polskiego, jakie robicie postępy. To bardzo wspaniała rzecz, naprawdę cudownie. Dziś chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrania, na początek nagrania od Boriany z Bułgarii. Posłuchajcie, co powiedziała. Cześć Piotr. Co u Ciebie słychać? Mam nadzieję, że to nagranie sprawi Ci przyjemność. Mówi do Ciebie Boriana z Bułgarii. Mam 36 lat i mieszkam w Sofii. Sofia to stolica Bułgarii. Mam dwoje dzieci. Chłopiec nazywa się Filip i ma 10 lat, a dziewczynka ma na imię Wiara i ma 8 lat. Zaczęłam uczyć się polskiego w czerwcu tego roku samodzielnie, jak hobby, i na początku prawie jak żart. Um, najpierw oglądałam świnkę Pepe po polsku. To są bardzo miłymi filmikami dla dzieci. Znalazłam transkrypty w niektórych odcinkach przetłumaczone na rosyjski i wielokrotnie ich słuchałam, czytałam i powtarzałam. Potem znalazłam jeden z Twoich podcastów przypadkiem na YouTubie. To był podcast Bajka dla dorosłych. Kiedy posłuchałam tej części, w której się przywitasz ze słuchaczami, byłam zaskoczona, że wszystko zrozumiałam. A samą bajkę wtedy nie potrafiłam zrozumieć, ale skoro zrozumiałam to, co Ty mówiłeś na początku podcastu, to wtedy byłoby to możliwe nauczyć się polskiego samodzielnie, tak? przynajmniej tak sobie pomyślałam i zabrałam się do pracy poważnie teraz jeśli w ogóle potrafię mówić po polsku to jest przede wszystkim dzięki Tobie więc jestem Ci naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna um, pracuję jak redaktorką sprawozdań o sektorach gospodarki kilka państw w północnej i wschodniej Azji <grym> To brzmi chyba skomplikowane, ale nie jest. To znaczy, że pisze sprawozdania po angielsku na te tematy i równocześnie edytuje sprawozdania napisane przez innych. To jest interesująca praca, ale zbyt samotna i często się zdarza, że nie mówię nic do nikogo przez cały dzień. Więc słucham Twoich podcastów i innych materiałów i oni są dla mnie jak przyjaciele, którzy rozmawiają ze mną, kiedy robię przerwę. Um, bardzo mi się podobają także Twoje webinary, ale niestety nie mogę brać w nich udziału, ponieważ nie mam konta na Facebooku. Um, oprócz tego w piątkach po pracy jedziemy z moją rodziną na działkę i o ósmej czasu polskiego nie mogę być przy komputerze ale to nie szkodzi, bo oglądam powtórki webinarów na Twojej stronie na działce uwielbiam słuchać Polskiego Radia Jedynki podczas gotowania obiadu albo przygotowania przetworów na zimę to naprawdę świetna zabawa a, bo ćwiczę słuchania po polsku, a jednocześnie dowiaduję się, co dzieje się w Polsce. I jednocześnie gotuję. <grych> a, bardzo lubię polską literaturę. A kilka lat temu przeczytałam Lalkę i Emancypantkach Bolesława Prusa, po bułgarsku oczywiście a później przeczytałam powieści Ham Elizej Orzeszkowej i Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza. Kupiłam sobie także Chłopi i Ziemia Obiecana, Władysława Reymonta oraz Pana Tadeusza. Ale już nie chcę czytać polskie książki po bułgarsku. Chcę więcej i więcej. Dlatego uczę się polskiego i na razie naprawdę nie mam czasu na czytanie takich długich książek jednak chcę Cię pochwalić, że dzięki jednemu z Twoich webinarów przeczytałam po polsku kamizelkę Bolesława Prusa to jest tylko opowiadaniem znacznie krótszym niż te inne powieści, o których mówiłam ale sprawiło mi to wielką przyjemność Um, dwa, trzy lata temu znalazłam kilka wierszy Adama Mickiewicza i Adama Asnyka pięknie przetłumaczone po angielsku chodzi mi na przykład o wierszach niepewność do młodych, daremne żale między nami nic nie było i jednego serca a teraz potrafię je czytać i rozumieć po polsku i to jest naprawdę niesamowite Także bardzo mi się podobają niektóre piosenki Lory Szafran i Seweryna Krajewskiego. Mówiłam chyba za długo dziś i będę już kończyła. A jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za wszystko to, co robisz dla nas wszystkich, którzy mają chęć nauczyć się polskiego. Trzymaj się zdrowo. Cześć! Dziękuję bardzo za pozdrowienia, dziękuję bardzo za wspaniałe nagranie. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Jak wy szybko uczycie się. Zaczęłaś, Boriana, zaczęłaś uczyć się w czerwcu. Minęło kilka miesięcy i mówisz praktycznie jak Polka po polsku. To jest niesamowite, masz naprawdę doskonały akcent nie wiem czy to zasługa niesamowitego talentu czy dużej pracy ale naprawdę efekt jest doskonały mówisz świetnie no a do tego masz piękny głos naprawdę, naprawdę jestem pod wrażeniem dziękuję bardzo bardzo mi się podobało jak opowiadałaś, jak uczysz się polskiego dokładnie w ten sam sposób, jak ja to robię ucząc się innych języków i jak wam polecam czyli wykorzystując czas, kiedy robimy coś i nie musimy myśleć, wtedy możemy słuchać na przykład właśnie robiąc przetwory na zimę Albo robiąc coś na komputerze, coś mechanicznego, na czym nie musimy skupiać naszej uwagi. Wtedy możemy słuchać jednocześnie. Albo jadąc autobusem, jadąc pociągiem, spacerując. Wtedy również można dużo, dużo słuchać Boriana Świetny rezultat. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Świetna robota, doskonale. Widzę, że znasz dużo literatury polskiej, którą czytałaś po bułgarsku, po rosyjsku, po angielsku. Doskonale. A teraz możesz robić to po polsku. Niesamowita sprawa. Bardzo Ci gratuluję i dziękuję bardzo za nagranie. Kochani, jeszcze to nie wszystkie nagrania dzisiaj od Was. Jeszcze... Posłuchamy jednego nagrania na koniec, a teraz przejdziemy do głównej części naszego podcastu. Dziś chciałbym opowiedzieć wam, zająć się pewną książką, książką bardzo zagadkową, książką, której nikt nie potrafi przeczytać. Dokładnie tak. Jest taka książka, której nie umiemy przeczytać Nie potrafimy jej przeczytać Możemy ją oglądać Ta książka ma piękne ilustracje Ale nie możemy zrozumieć O czym dokładnie mówi O czym jest ta książka Domyślamy się, że mówi o roślinach O otaczającym nas świecie ponieważ są w niej obrazki, rysunki roślin, zwierząt, planet. Jednak tekst jest napisany w języku, którego nikt nie rozumie. Prawdopodobnie treść jest zaszyfrowana. Właśnie po to, żeby nikt nie mógł przeczytać tej książki. Ta książka to manuskrypt, rękopis, czyli książka Napisana ręcznie Po polsku nazywamy ją Manuskrypt Wojnicza Michał Wojnicz był Polakiem I żył na przełomie XIX i XX wieku Ale to nie on jest autorem tej książki ta książka jest znacznie, znacznie starsza. Za moment o tym opowiem. Teraz opowiem wam trochę, kim był Michał Wojnicz. Był antykwariuszem, czyli zajmował się kupnem i sprzedażą antyków, czyli rzeczy starych. To dzięki niemu świat dowiedział się o istnieniu tej bardzo Dziwnej księgi Wojnicz był z zawodu Aptekarzem Studiował farmaceutykę Był również komunistą Pracował w aptece W Warszawie I był działaczem komunistycznym Za swoją działalność Został uwięziony Przez rok przebywał W Cytateli Warszawskiej To było więzienie carskie Do dziś można oglądać Cytadelę w Warszawie pozostałości, yy, które tam stoją Potem wojnic został zesłany na Syberię Po dwóch czy trzech latach udało mu się uciec z Syberii Na szczęście udało mu się uciec z Syberii I znalazł się w Hamburgu Podobno miał tylko okulary i marynarkę i sprzedał to. Sprzedał wszystko, co miał i kupił bilet do Anglii. Znalazł się w Londynie, a tam poznał pewną piękną blondynkę. Ethel Lilian Bull. Córkę bardzo znanego matematyka, Georgia Bulla. Na pewno niektórzy z Was słyszeli o algebrze Bulla. To właśnie córka tego słynnego angielskiego matematyka. Wkrótce Michał Wojnicz ożenił się z Ethel Bull, która przyjęła nazwisko Wojnicz, ale pisane po angielsku przez V i CH. Wojnicz. Nie będę teraz opowiadał o życiu państwa Wojniczów w Anglii, Powiem tylko, że oboje zajmowali się działalnością rewolucyjną Byli komunistami, ale także prowadzili antykwariat W 1904 roku Wojnicz przyjął obywatelstwo brytyjskie I zmienił nazwisko na Wojnicz Pisane właśnie po angielsku przez, mm, przez V i cecha. Przed wybuchem I wojny światowej Michał Wojnicz wyjechał do Nowego Jorku I w 1914 roku otworzył tam drugi antykwariat Ale wcześniej, w 1912 roku we Włoszech Wojnicz kupił księgę oprawioną w skórę Starą księgę Księga, która okazała się najbardziej zagadkową księgą na świecie Jest napisana przez nieznanego autora, który użył nikomu nieznanego alfabetu Księga zawiera dziwne ilustracje To dziś nie wiemy, jaki sekret zawiera księga kto ją napisał i po co? Dlaczego? Michał Wojnicz do końca życia Próbował odszyfrować zawartość księgi Ale nigdy mu się to nie udało Zmarł w 1930 roku Jego żona zmarła 30 lat później Żyła dużo dłużej niż on Nie tylko Wojniczowi nie udało się rozszyfrować księgi. Po jego śmierci manuskrypt znalazł się w bibliotece Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych. Księga jest bardzo stara. Została napisana w średniowieczu. Badania wykazały, że księga powstała między 1404 a 1438 rokiem Badano papier oraz atrament Którym napisana została księga I wiemy, że ktoś napisał tę księgę 500 lat temu I chociaż mamy dziś nowoczesne komputery Sztuczną inteligencję To wciąż nie możemy rozwiązać zagadki tej księgi Wciąż nie możemy jej rozszyfrować Nie możemy dowiedzieć się, co dokładnie kryją jej karty Co jest zapisane na jej stronach Na prawie 300 stronach znajduje się wiele rysunków I, i oczywiście mnóstwo tekstu, bardzo dużo tekstu Sposób pisania Staranność liter Sugeruje, że piszący Wiedział co pisze Że nie są to Przypadkowe bazgroły Bazgroły Bazgroły to Przypadkowe rysunki Małe dzieci rysują bazgroły Ale Litery w tej książce To nie są bazgroły Wszystko jest Bardzo starannie napisane Rysunki są bardzo piękne i jest ich tak dużo, że mogą pasować do każdej teorii. Jeśli ktoś wymyśli jakąś teorię, to rysunki będą pasowały prawie do każdej teorii. Jednak rysunki wyraźnie dzielą księgę na kilka sekcji. Największa część księgi mówi o roślinach. Wydaje się, że są to rośliny prawdopodobnie lecznicze, że jest to coś z dziedziny medycyny. Widzimy rysunki roślin zawierające korzenie, liście, kwiaty, wszystko szczegółowo narysowane. Patrząc na ilustrację możemy rozpoznać rośliny, które znamy z rzeczywistości. Prawdopodobnie jest tam opisane jak używać tych roślin, gdzie je znaleźć i tak dalej, do czego służą. W innej części widzimy mapy nieba, wiele stron z rysunkami, bardzo dokładnymi rysunkami planet, gwiazdozbiorów, układów gwiazd. Jednak znowu nie wiemy dokładnie co mówi księga. Widzimy rysunki czegoś, co przypomina galaktyki. Co ciekawe, niektóre rysunki są jak klatki filmu. Kiedy przekładamy karty, szybko otrzymujemy animacje. Gdy oglądamy je szybko jeden po drugim, to niesamowite. Tak jakby postaci ruszały się, jak w filmach animowanych. Widzimy nagie, biegające kobiety Widzimy kobiety kąpiące się w wielkiej wannie Być może są to kąpiele lecznicze W księdze znajduje się również sekcja Która wygląda na zbiór przepisów Zbiór recept Tu pokazane jest jak ciąć rośliny Które były pokazane wcześniej Jak, jak je Ścinać, jak mieszać, jak przygotowywać lekarstwa Czy autor był genialnym medykiem Który chciał ukryć swoją wiedzę przed innymi? Nie chciał się podzielić swoją wiedzą? Swoją tajemną wiedzą? Pierwszego odkrycia dokonał sam Michał Wojnicz Który robił fotograficzne kopie księgi i na pierwszej stronie odkrył niewyraźne ślady pisma Które później zostało usunięte Ale pozostał ślad Można tam przeczytać imię Jakoba Tepenece Jakub Stepenec był lekarzem i alchemikiem z XVI wieku I opiekował się Rudolfem II Habsburgiem Królem Czech, Węgier i Chorwacji czy pamiętacie portret króla Złożony z owoców, warzyw i kwiatów Taki wspaniały portret Myślę, że znacie ten portret Jest jakby twarz utworzona z owoców, warzyw, kwiatów To właśnie Rudolf II jest na tym portrecie Prawdopodobnie Jakub Stepenec był w posiadaniu starej księgi Ale jej nie napisał Ponieważ żył 100 lat po jej powstaniu. Po prostu był tam jego podpis jako właściciela księgi. W jednym z listów cesarz Rudolf II napisał, że kupił księgę za 600 dukatów, a jej autorem był Roger Bacon, Franciszkanin żyjący w XIII wieku. Roger Bacon, był znany jako doktor Marabilis Czyli doktor cudotwórca Jak na swoje czasy był bardzo postępowym naukowcem Był wiele razy w konflikcie z kościołem Był jednym z pierwszych naukowców, którzy zajmowali się optyką Czyli światłem Jako pierwszy opisał zjawisko tęczy na pewno wiecie co to tęcza. Tęcza to ten kolorowy łuk, który widzimy na niebie, gdy świeci słońce i jednocześnie pada deszcz. Bacon był naukowcem bardzo postępowym jak na swoje czasy. Wiele rysunków w manuskrypcie, w tej księdze wygląda jakby były zrobione przez osobę, która Ogląda rośliny w powiększeniu. Właśnie to pasuje do Rogera Bacona, który zajmował się światłem, optyką, szkłami powiększającymi. Trzeba powiedzieć, że nie wszystkie rysunki przypominają realne rośliny. Niektóre rysunki są naprawdę dalekie od rzeczywistości. Szczególnie te z kobietami. Być może przedstawiają tylko wymyśloną przez autora rzeczywistość? Co ciekawe, na prawie 300 stronach rękopisu nie ma żadnych poprawek. Czy jest możliwe napisać taką wielką księgę i nie zrobić żadnego błędu? A może... A może rękopis jest tylko jednym wielkim oszustwem? Może sam Michał Wojnicz spreparował tę księgę? Oczywiście współcześni badacze sprawdzili to. Sprawdzali, czy technika wykonania rękopisu pasuje do technik używanych w XV wieku. Analizowali użyte materiały analizowali papier, farby. Wszystko sprawdzono pod mikroskopem. Sprawdzono przy użyciu spektroskopów. Wszystko sprawdzono pod mikroskopem. Sprawdzano przy użyciu spektroskopów. Pobierano próbki atramentu z różnych części manuskryptu. Sprawdzano użyte pigmenty. Co się okazało? Otóż wydaje się, że Te farby, te pigmenty Są takie, jakich używano W XV i XVI wieku Nic nie wskazuje na to, że To może być falsyfikat Że to może być oszustwo Wygląda na to, że bez wątpienia rękopis jest oryginalny I nie został napisany w XIX albo XX wieku Kim był więc autor rękopisu? Kto napisał tę księgę? Żeby napisać taką księgę Trzeba mieć dużo pieniędzy Szczególnie 500 lat temu Pergamin, farby Wszystko jest doskonałej jakości I w tamtych czasach kosztowało naprawdę drogo Dodatkowo wykonanie rękopisu musiało zająć bardzo dużo czasu Czy właśnie dlatego tekst został zaszyfrowany? Naukowcy oczywiście znają metody szyfrowania Używane w średniowieczu nie były one zbyt skomplikowane W porównaniu do dzisiejszych metod szyfrowania To wszystko jest bułka z masłem Dziś możemy z łatwością odszyfrować teksty z XVII-XVIII wieku Każdy tekst, który ma sens I jest dłuższy niż 30 znaków Może być odczytany Oczywiście przy pomocy dzisiejszych algorytmów dzisiejszych komputerów. Manuskrypt wojnicza ma 170 tysięcy znaków. Część znaków pojawia się częściej niż inne i to jest zupełnie tak jak w językach naturalnych, które znamy. Jednak pomimo używania najnowocześniejszych technik deszyfrowania wciąż nie możemy dowiedzieć się jaka jest dokładnie treść rękopisu jedyne co wiemy to to, że rękopis powstał około roku 1420 wiemy to z 90% pewnością dzięki badaniom radiowęglowym już ponad 100 lat trwa odszyfrowywanie księgi i wciąż nic z tego najlepsi kryptografowie i ich komputery nie mogą złamać szyfru Niektórzy mówią, że księga została napisana w języku Który nie miał swojego alfabetu Nie miał pisma Podobna sytuacja jest z językiem Rapanui Który był używany przez mieszkańców Wyspy Wielkanocnej I ten język nie miał swojego pisma Język Rapanui jest zapisywany pismem Rongorongo którego dziś nikt nie potrafi odczytać Ponieważ kultura, która stworzyła ten język Już nie istnieje Jeśli kiedyś uda się komuś złamać szyfr To co znajdziemy w księdze? Czy będzie to wymyślona opowieść fantastyczna? Czy będzie to przewodnik dla alchemika? czy księga pełna niedorzeczności niedorzeczności, czyli bzdur, nonsensów rzeczy niewiarygodnych a może a może jest to wiedza starożytna wiedza starożytnej zaginionej kultury kto wie mam nadzieję, że z użyciem nowoczesnych technologii na przykład sztucznej inteligencji Uda nam się rozwiązać tę zagadkę Jednak w tej chwili nie wiemy dokładnie Co jest napisane w księdze Jestem bardzo ciekawy Co tam jest napisane? Na szczęście z językiem polskim nie ma takich problemów Wszystko co jest napisane Łatwo da się odczytać Chociaż na początku nauki Na pewno mieliście wrażenie jakbyście Odszyfrowywali zagadkowe pismo Zagadkowe dźwięki Prawda? Mam rację? Wszyscy kiedy uczymy się nowych języków Jesteśmy jak odkrywcy Jesteśmy w nowym Zupełnie innym Zagadkowym świecie Inne są dźwięki Czasami inne pismo Akurat w języku polskim używamy alfabetu łacińskiego, tak jak w angielskim albo niemieckim, ale mamy dodatkowe ogonki przy literach. Również dźwięki odpowiadające literom są inne. Każdy język jest zagadką dla osób, które się go uczą. Ale wydajecie sobie doskonale radę z językiem polskim. Niektórzy mówią, że to najtrudniejszy język świata Myślę, że to sami Polacy rozsiewają takie plotki To oni to wymyślili Polacy zawsze chcą być inni Zawsze chcą czuć się dumni Zawsze myślimy, że jesteśmy bardzo specjalni I pewnie dlatego chcemy mówić najtrudniejszym językiem świata Oczywiście to jest bzdura co chwilę dostaję od Was tego dowody. Dostaję nagrania, w których mówicie bardzo dobrze po polsku. Dziś jeszcze posłuchamy jednego nagrania. To nagranie dostałem od Oli, która jest Rosjanką, ale mieszka w Norwegii. Posłuchajcie. Dzień dobry Piotr. Słucham już długo Twoich podcastów i bardzo oni mnie przepodobają. Postanowiłam nagrać dla Ciebie audio i opowiedzieć o sobie. Nazywam się Olga. Mam 30 lat. Jestem Rosjanką z Murmańska, to jest na północy Rosji, ale mieszkam teraz w Tromsø w Norwegii, już 6 lat. Ja pracuję jako nauczycielka języko norweskiego w szkole językowej. Naprawdę lubię uczyć ludzi innych języków. Sama też lubię uczyć się różnych języków. Język odzwierciedla, mentalność i kulturę narodów i znajomość języka jest ważna dla zrozumienia ludzi z innych krajów. Ale dla mnie polski język jest interesujący nie tylko dlatego. Moja prababka była Polką z Warszawy i ja czuję związek z polskiej kulturą i ludźmi. Mam dużo polskich przyjaciół i studentów tutaj w Trumse. Oni mi bardzo pomagają w nauce języka polskiego. Jak i Twoje podcasty. Dziękuję za nie. Myślę, że Twój sposób uczenia języka jest efektywny i ciekawy. Ja chciałabym uczyć Polaków języka norweskiego po polsku, ale potrzebuję dlatego znać polski lepiej. Pana podcasty w tym nie pomagają. Pozdrawiam Cię, serdecznie Olga. Dziękuję Oldze bardzo serdecznie za nagranie, świetne nagranie. Jak widzimy, różne są motywacje. Najważniejsze jest znaleźć swoją motywację do nauki języka. Olga ma przodków z Polski i dlatego między innymi zaczęła uczyć się polskiego. Chcę pomagać Polakom uczyć się norweskiego, bo Riana interesuje się polską kulturą, polską literaturą i dla niej ten powód był e, ważny, żeby rozpocząć naukę języka polskiego. Najważniejsze znaleźć swój Powód, znaleźć swoją motywację Po co chcemy uczyć się? Po co chcemy spędzić czas Słuchając języka? Jeśli będziemy wiedzieć po co to robimy Wtedy na pewno znajdziemy czas Niektórzy mówią mmm, Nie uczę się języków obcych Bo nie mam na to czasu Kochani, ja myślę, że jeśli coś lubimy robić to na to zawsze znajdziemy czas Jeśli ktoś lubi oglądać telewizję To robi to Znajduje na to czas Jeśli ktoś lubi uprawiać sport To znajduje na to czas Jeśli ktoś chce nauczyć się polskiego To na pewno znajdzie również na to czas Kochali, powoli będziemy kończyć dzisiejszy podcast. Zachęcam was do poszukania w internecie informacji na temat księgi, manuskryptu wojnicza i obejrzenia sobie ilustracji bardzo, bardzo interesujące. Myślę, że porozmawiamy o tym jeszcze w webinarze, który będę dla Was prowadził. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, że prowadzę dla Was webinary mm. i możecie obejrzeć wszystkie webinary, które dla Was prowadziłem do tej pory w klubie VIP. Zachęcam Was do korzystania z klubu VIP. Jeśli jesteście subskrybentami klubu VIP, to macie otwartą transkrypcję. Możecie czytać i słuchać jednocześnie podcastów. Macie filmiki, w których opowiadam Wam wiele e, ciekawych rzeczy. Pokazuję Wam e, fragmenty filmów, które analizujemy i w ten sposób uczymy się języka polskiego. Zachęcam Was do korzystania z tego. Zachęcam Was również do spróbowania moich programów 100 Daily Polish Stories i 365 Daily Polish Listening. To programy dla pierwszy dla początkujących i drugi dla średnio zaawansowanych. Możecie założyć subskrypcję i jeśli uznacie, że to nie jest dla Was. Możecie w każdym momencie ją przerwać. Wystarczy napisać do mnie e-mail i ja dla Was to zrobię. Ale możecie również zrobić to w swoim panelu PayPal i nie ma żadnego problemu. Możecie subskrybować tylko przez miesiąc. Zobaczyć, czy Wam pasuje ten program i przerwać go, jeśli tak nie jest. Lub oczywiście Kontynuować do końca Zachęcam was Do spróbowania Moi drodzy i tak powoli Dobiegamy do końca Dzisiejszego podcastu Jeszcze raz chciałbym wam Podziękować za wysłuchanie Całej audycji Podziękować za wasze Komentarze, za wasze Nagrania Wspaniałe nagrania, które do mnie Przysyłacie Czekam na więcej, czekam na kolejne nagrania od Was Czekam na listy Czekam na informacje od Was Jak Wam idzie I To dla mnie bardzo ważne Jesteście naprawdę niesamowici Bez Was to wszystko nie miałoby sensu To wszystko jest robione dla Was Przy Waszej pomocy Naprawdę dziękuję Wam za wszystko Dzięki, to tyle na dziś. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do następnego razu. pa. pa. To był podcast Real Polish. Do więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.